Witam wszystkich w kolejnym odcinku audycji, którą nagrywam tuż po przeczytaniu opowiadania Julio Cortazara pod tytułem Przeprowadzka. Jako, że zupełnie nic z niego nie zrozumiałem, dzisiejszy odcinek poświęcimy grom planszowym. Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Bogusia. Szymas. Oraz mm. nasi mm. goście. Konglomerat podcastowy Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu A jeszcze wcześniej byłem w klubie, gdzie gramy w gry planszowe i udało mi się zagrać w nowość polskie wydanie gry Wingspan czyli produkcja z 2019 roku od jednego do pięciu graczy czas rozgrywki od 40 minut, nie wierzę, że w to się da zagrać 40 minut, do 70. No, nie wierzę, że to się da ogarnąć w 70 minut. U nas zeszło aż chyba 2 godziny, a mowa o polskim tytule. Na skrzydłach. Na jakich skrzydłach? Na ptasich skrzydłach, Oczywiście. Skrzydłach zaprojektowanych przez kobietę. Projektantem tej gry jest Elizabeth Hargrave. Kobitka, która zrobiła jeszcze jakąś inną grę rok wcześniej. Nie odniosła ona żadnego sukcesu, a okazuje się Wingspan. Właściwie, co to znaczy ten Wingspan? Ja nie wiem. Wing Sypyan zaraz się przekonamy, a Wingspan, czyli na skrzydłach, a, to jest rozpiętość skrzydeł, pisane razem po angielsku. Rozpiętość skrzydeł zdobyło sporą popularność, gdyż weszło do, obecnie jest w 43. miejscu rankingu najlepszych gier BGG, czyli Board Game Geek, czyli to jest taki planszówkowy IMDB. E, słuchajcie, słuchajcie, e, dosyć szybko wyszło polskie tłumaczenie, bo w tym samym roku, 2019, i przede wszystkim wygląda to tak, że ja mówię, o kurcze, cóż za ładny rysunek. To tutaj był twórcą obrazków i, i, i, i grafik Anna Maria Martinez Jaramillo, czy Jaramillo Natal Natalia Rojas i Beth Sobel kobiety dwie na pewno które malowały ptaki <ścoughs> i tutaj będzie audycja w której jeszcze nigdy nie padło tak wiele słów ptak Zaraz, zaraz, zaraz, bo 35. Przepraszam. Nie okazuje się, że obecnie nawet jest to na 35 miejscu. O matku, jaki jest mój brzuch. Kurde Łukasz, weź się. musisz się wziąć za siebie, nie siedzieć i nie grać w planszówki, bo muszę. <sum> muszę wam się przyznać, że podczas tej rozgrywki zjadłem trzy drożdżówki z makiem zakupione w piekarni Avitex. No, to jest no, skandalem, bo no, akurat mieli taki ładny wypiek, im się trafił. nieprzypalone, bez lukru. Kurde. Jedną chciałem tylko kupić. Ale jak zobaczyłem te dwie, to mówię, trzecią wezmę zjem w domu. No, skończyło się w ten sposób, że wszystkie zjadłem podczas rozgrywki, a nawet gorzej, bo jedną bułkę zjadłem w drodze na, na rozgrywkę no nie wiem czy to was interesuje wydaje mi się, że to miejsce na 35 miejscu tuż obok wysokiego napięcia Agricola jest na 27 Puerto Rico na 22 o, już dawno nie byłem na tym rankingu nie wiem czy to jest zasłużone o, Le Havre bardzo wysoko poszło Kawerna na 24. Fist for Odin na 26. Ok, ale no dobra, nie zajmujmy się tymi rankingami, które tutaj mnie zaskakują. E, grałem, grałem w te gry. Chociaż Uczta dla Odyna, no to jest gra, w którą też chcę od dawna zagrać, od premiery. E, natomiast Wingspan, no chciałem zagrać ze względu na, na temat. Gdyż to jest gra o ptakach. To jest gra w dużej mierze karcianka z planszą przedstawiającą ekosystem, nazwijmy to, czyli takie trzy rodzaje siedliska. Las, który pod lasem jest łąka i pod łąką jest jakieś jeziorko. No i naszym zadaniem każdy na swojej osobistej planszy ma za zadanie jakby zasiedlać, znaczy tam tworzyć te ptaki. Ptaki są na kartach. Zrobiłem sobie zdjęcia, bo bardzo ładne są te obrazki. Na każdej karcie jest namalowany ptaszek. I ten ptaszek ma swoje właściwości, i to są właściwości zgodne z rzeczywistością, czyli na przykład maskonur zwyczajny, gdy zagrywasz, dobierz dwie karty bonusowe i zatrzymaj jedną z nich. I teraz tutaj jest tak, rozpiętość skrzydeł, 53 cm, piórko, to jest piórko jest tutaj symbolem punktacji osiem piórek. I następnie jest jeszcze symbol jajeczek. Maskonur ma jedno jajeczko. Jest od jeden 5 jajeczek. To jest ile jajek on znosi. No, czyli ten znosi bardzo mało. Zwykle jest tak, że czym ptak jest większy, tym mniej znosi jajek. Wiecie, no strusie to tam jedno walną jajko duże. Nie? A te małe ptaszki walą więcej jajek. Na przykład mam tutaj zdjęcie przedrzeźniacz ciemny. On żyje w gnieździe typu miseczka i trzy jajka ma. No i rozpiętość skrzydeł 28 cm. Kiedy zagrasz tę kartę, to możesz aktywować ponownie jedną z brązowych zdolności innego ptaka w tym siedisku. No, może to się już robi skomplikowane, niepotrzebnie, bo ja chciałem się skupić na tych bajerach, czyli jeszcze nie zaczynamy grać, a już jest tak, ładny rysuneczek ptaka. Uczymy się, można powiedzieć, przedrzeźniać ciemny. Poniżej jest nazwa łacińska, Dumetella carolinensis, 28 rozpiętość skrzydeł centymetrów. Jest jeszcze mapka z regionem, gdzie on występuje całego świata. Jest zaznaczone, pogrubiony to, to miejsce. No i jest na przykład... Interesująca ciekawostka. Przedrzeźniacze naśladują inne ptaki, a ponadto nawołują się dźwiękiem przypominającym miauczenie kota. Proszę bardzo. Na innym obrazku jest pelikan. Pelikany razem zaganiają ryby w jedno miejsce, aby potem z łatwością wyławiać je swoimi pojemnymi dziobami. I teraz tak, no to jest oczywiście zbędne do gry. No ale uprzyjemnia, tak? Jak czekamy na ruch przeciwnika, to sobie obserwujemy, czytamy, to, to, to jest super. I tych kart jest dużo, nie wiem, chyba 300 kart różnych ptaków jest. O co chodzi w grze? Każdy ptak jest przyporządkowany do określonego siedliska. Czyli jeden żyje tylko w wodzie, drugi żyje na gałęziach drzew, a inny, tak jak na przykład przedrzeźniacz, wszędzie lata. I teraz tak, jeżeli chcemy go zagrać, wystawić z ręki, bo mamy pulę na ręce, która nam się ciągle zmienia podczas gry, no to wystawiamy go w odpowiednie... Miejsce. Musimy jakby zapłacić odpowiednią ilością jedzenia. Pokarm to jest rybka, pokarm to jest jarzębinka, jakieś żyto, pokarmem również jest robaczek. I każdy ptak żywi się czymś innym. Więc tutaj mamy do czynienia z grą, gdzie mamy jakby. No, jakieś jednostki. Można by to przerobić te grę na jednostki albo na budynki, gdzie po prostu budujemy przed sobą jakiś silnik, który nam tworzy wzajemne zależności. I to wszystko jest osadzone no, po prostu w takich przyrodniczych klimatach, bardzo uspokajających, właśnie takich wprowadzających zupełny chill-out, kojarzących się z pasjansem. Nie ma w tej grze chyba negatywnej interakcji, Chociaż niektóre ptaki, mogą, niektóre ptaki mogą robić różne cudawianki. Przykładowo, dlaczego nam zależy, żeby te ptaki wystawiać? No bo na przykład właśnie, jak już przechodzimy przez to i wystawiliśmy ptaka, a wam powiem na przykładzie, co ja za ptaka wystawiłem. Kurde, nie mam tutaj jego zdjęcia. Miałem sikorkę, miałem wojaka żółto, jakiegoś kapturnika miałem. Ośmieszczy ten kapturnik bardzo. Ja wystawiłem sokoła, ale akurat nie zrobiłem mu fotki. I ten sokół to jest właśnie z oznaczeniem czaszki. Jeżeli ptak ma czaszkę, to jest drapieżnik i on wprowadza negatywną interakcję, ale każdy na inny sposób, więc jakby mówię tą recenzję po jednej rozgrywce. Z, tutaj, no nie będę wchodził w dygresję, czy można recenzować gry po jednej rozgrywce. Ja uważam, że można. To, to by było absurdem. Nie, dobra, wam muszę wejść jednak w tę dygresję. No, to by było absurdem, żebyśmy, żebym ja musiał zagrać w grę, nie wiem, w każdej konfiguracji y, ludzkiej tam na jedną osobę, na dwie, na trzy, na cztery, na pięć i jeszcze w, z doświadczonym graczem, z niedoświadczonym graczem, y, próbując strategii y, losowej, że, próbując zepsuć grę, Sprawdzać, czy, czy ona jest zepsuta, czy silnik działa. Ja bym musiał chyba, nie wiem, z 15 razy zagrać w daną grę, żebym mógł o niej się wypowiedzieć. No. no, Więc ja takiego podejścia nie wyznaję. Koniec dygresji. Dziękuję bardzo. Wracamy do Sokoła, który ponoć, jak atakuje swoją ofiarę, to pędzi z prędkością 300 km na godzinę. I teraz jak to jest zrobione? Że mam go na planszy. Okazuje się, że kuźwa sokoła trzeba wystawić w, do jeziora. Ja nie, nie wiem, tu mi się Monty Python kojarzy, że jedni spali pod mostem, drugi się wychwalał bogacz, że kiedyś spał w, w kartonie, a trzeci mówi, że był tak biedny, że musiał spać pod taflą jeziora. No więc ten sokół chyba jest tutaj wystawiony pod jezioro. I teraz, jeżeli ja go aktywuję, to on może zjeść inny ptaki. I jak zje inny ptaki, to wchodzi pod kartę tego sokoła i na koniec gry to są punkty. No, ale tutaj teraz okazuje się, że te ciekawostki na kartach, które są wypisane czy wymalowane, to teraz uwaga, one nie są tylko po to, żeby były same ciekawostkami, ale one są też elementem gry. Bo przykładowo taki sokół zje taka poniżej rozpiętości skrzydeł 100 cm. więc jeżeli jest to ptak mniejszy, cyk, zjadam go, biorę go pod kartę sokoła, na koniec gry liczę jako punkt. Jest to zarówno ciekawostka, jak i element gry i przez to lepiej to wchodzi do głowy i się zapamiętuje. jest zabawa, jest zabawa, no niestety my musieliśmy się śpieszyć oj, a nawet powiem jeszcze gorzej na moją niekorzyść dla wyznawców teorii w multigrania przed recenzowaniem, że my rozegr rozegraliśmy cztery rundy y, trzy rundy, a rozgrywa się cztery rundy, no bo klub jest zamknięty o określonej porze musieliśmy się wynosić o dziewiątej bodajże, no i właściwie to nagrywam notabene to dzisiaj, kiedy to mm, grałem właśnie no i teraz tak, tutaj jeszcze zrobię kolejną dygresję, że jest też gra o przyrodzie, gdzie są jakieś ciekawostki, ale ta gra nazywa się fauna, taka familijna gra trochę powiedzmy, ale ta gra opiera się stricte na tych ciekawostkach, czyli my mamy mapę świata w tej faunie Losowane są jakieś karty zwierząt, i my musimy w ciemno zgadywać, na przykład gdzie to zwierzę żyje, ile to zwierzę je. Mam nie no naprawdę nie mogę myśleć o jedzeniu bo jak patrzę na swój bruk to jest taki puszyc. nie no 83 a słuchajcie ja ważyłem poniżej 80 weźcie mnie zmotywujcie żebym jakoś się zaczął odchudzać bo taki stres mam ostatnio że po prostu ja jem jem i, i zażeram po prostu stres jedzeniem no, no kuźwa ratujcie <ścoughs> ratujcie mnie naprawdę muszę mieć jakąś motywację żeby zacząć ograniczać jedzenie i słodycze muszę usunąć tak jak robaczki by, jakbym chciał odchudzić jakiegoś ptaszka to bym musiał robaczki mu usunąć z diety i teraz dobra kończę tą dygresję i teraz tak ta fauna no to jest stricte oparta na takim zgadywaniu i my obstawiamy i potem patrzymy kto był najbliżej no, prostsza gra, tutaj jest bardziej skomplikowana konstrukcja to jest eurogra, na pewno, hmm, czyli jaka jaki jest element losowości, tak? Czy tu jest dużo myślenia, zapytacie, czy tutaj jest rzuty kostką? Otóż losowość, która wpływa właśnie na możliwość ustalania i decydowania tego, co chce zrobić. Więc losowość pierwsza, wynikająca z doboru, ptaków. Mamy taką zmyślną wypraskę, taką, taką, taką, nie gumę, tylko taki plastik jest przygotowany, który ma takie szufladki. 1, dwa, trzy. I my widzimy trzy karty ptaszków i sobie dobieramy karty co ruch na rękę, jeżeli zdecydujemy, że chcemy dobierać kartę. Bo zamiast tej karty możemy na przykład dobrać jajka. I to jest, kurde, element wizualny, oprócz tych ptaków, który od razu przyciąga wzrok. Bo wyobraźcie sobie gości, starych dziadów z brzuchem, który im tyje, którzy siedzą w kanciapie, gdzieś na strychu przed rozstawionymi ptakami trzymają w ręce swoje ptaki <głos> trzymają i kładą jajka na stół i to są takie małe jajeczka, no nie i każdy ptak znosi określoną ilość jajek więc jak ty korzystasz z opcji yy, bierz jajka no to ci się tam roz, rozradza w zależności od twojego ptaka, nie? Jaki, jak, ja, ja, ja, ja, jaka to jest wielkość ptaka? No to ty nie masz jajek. No i teraz ten, ten ptak. Te jaja. Znaczy, po co są ci te jaja? Otóż te, te jaja są po to, żeby. Rozrodzić kolejne ptactwo, nie? Płacisz jajami, czyli jaja w tej grze są jakby walutą po prostu. Tak samo jak pokarm jest walutą, tylko do innych celów używane ale to wygląda, te jaja to są z drewna jaja i siedzą goście i takimi malutkimi jajeczkami jakby zbliżały się święta wielkiej nocy, obstawiają te ptaki no nie, jeden pyta drugiego no wystawiasz tego ptaka, z ręki go bierzesz czy z podstawki, nie no spoko, spoko, już daje ptaka, nie tak więc wystarczy postawić kamerę obok i kabaret jest już gotowy, albo przynajmniej film dokumentalny ale co jeszcze wyróżnia tę grę wizualnie Słuchajcie, Karmnik. W tej grze zrobili Karmnik, który jest czymś określanym w Stanach jako Dice Tower. Yy, Dice Tower to jest również nazwa jednego z moich ulubionych podcastów i, yy, yy, znaczy właściwie, yy, kanałów na YouTubie, czyli Dice Tower, prowadzony przez Toma Wasela. który notabene recenzował też tę te, te grę chyba oceniał pozytywnie Wingspana. Amazing production, all around, this game is fantastic, I want to like make some sort of platitude, best game of the year, but you know, considering it's the first week of the year, but I will make the call that at the end of the year, this game is going to be on many people's top ten of the year. It's really that good, it's a fantastic production, highly recommend it for me, Wingspan. Dice Tower Judgment, excellent! I Dice Tower to jest taka konstrukcja wielokrotnie używana w przeróżnych grach w RPG-ach również, która polega na tym, że jest konstrukcja tower, wieży do której wrzucamy kości i w środku ta konstrukcja jest tak pomieszana, że te kości spadają przez różne kilka pięter i się same mieszają tak? Czyli to jest, to jest, to jest, to jest po prostu bajer zrobiony po to żebyśmy nie brali kości do rąk, nie, nie chuchali nie dmuchali, nie rzucali, te kości potem się po całym stole rozwalają, tylko poprzez upadek one się tasują i wypadają na taką rynienkę, która jest ograniczona i no nie, nie masz, to jest wygodne po prostu, bo ci nie spadnie pod stół kość, jak, jak z tego korzystasz. No na przykład gra Shogun wprowadziła taką Dice Tower, tylko że zamiast na przykład wrzucanych kości, ty wrzucałeś żołnierzy do tych Dice Tower. No to jak po polsku to się nazywa Dice Tower to jest, to jest no właściwie nie wiem jaki to jest odpowiednik polski. Wieżyczka do tasowania kości, yy, powiem wam, że yy, no to jest wieża no. I wyobraźcie sobie, że gry jakby na różne sposoby to wykorzystują. Shogun, gra strategiczna, grałem kiedyś, dobra gra, yy, zmieniła, że nie wrzucasz kości, tylko wrzucasz swoje jednostki, kosteczki po prostu, kolory, kolory. I teraz pojedynek w grze Shogun polegał na tym, że w zależności Ile wyleci kostek twoich bądź przeciwnika, to ten wygrywa lub przegrywa, nie? Czyli czym więcej wyleci, kto więcej wyleci, to to wygrywa. Taka konstrukcja była tej, tej, tej, tej wieży w Szogunie w środku, że część z tych wojowników jakby zostawało w wieży. W ogóle nie wylatywało. Tak jakby zaginęli w akcji podczas bitwy, nie? A Ci, którzy przeżyli to wyskakiwali i wtedy kto wygrał się oceniał. No wiadomo, element losowy. Ale teraz po tej kolejnej dygresji tłumaczę wam jak to jest wykorzystane w naszej grze pod tytułem Na skrzydłach. Otóż mamy do czynienia z karmnikiem, do którego wrzucamy kości, czyli to jest Dice Tower stylizowany na karmnik. Po prostu jakbyś wszedł do pokoju z grą, to po prostu o, karmniczek, taki malutki karmniczek leży, czy to taka budka na ptaki właściwie, coś takiego. I my wrzucamy kości i losujemy, uwaga, żarcie. Losujemy żarcie dla ptaków. Na tych kościach są symbole, żarcia, które ptaki żrą. Czyli no jak mówiłem, jarzębinka, e, robaczek, no i szczur. Szczur też jest. Są ptaki typu właśnie soku, e, które żrą szczury. To jest też kolejny element losowy, który określa, jaka jest dostępna waluta e, jedzeniowa. Bo tych kości jest mało. Wydaje mi się, że ja bym tutaj chciał zniwelować w tej grze losowość, dorzuciłbym jeszcze jedną bądź dwie kości, żeby wybór jedzenia był większy, bo ja na przykład miałem kurde ptaka jakiegoś, który, który tam żarł Ja jarzębinkę bądź robaczka i nie mogłem i czekałem na tę jarzębinkę i robaczek ani jarzębinka nie wychodziły no i to, to mnie wkurzało, bo ja chomikowałem tego ptaka w ręku <śmiech> trzymałem go i nie mogłem go normalnie <śmiech> z ręki wypuścić no. <śmiech> tak więc tutaj bym troszkę skrytykował ale powiem wam, że tak mi się przyjemnie grało no nie chciałbym tej gry krytykować i właściwie nie chciałbym oceniać tej gry wystawiać jakiejś oceny bo akurat w tym przypadku wydaje mi się że bardziej chciałbym powiedzieć dla kogo to jest gra bo ja nie wiem ile razy bym chciał grać w tę grę bo na przykład Agricola kurde blade mogę grać cały czas mogę grać co tydzień w Agricole. natomiast tutaj może by mi się znudziły te ciekawostki, może to, to jest takie proste, może to jest takie lekkie, więc zaraz powiem wam dla kogo bym polecił tę grę. Ale przypomniałem sobie, co chciałem wam powiedzieć, jak poszedłem na spacer nad Wisłę. Bo zastanawiałem się, czy nie nagrywać tej audycji komórką i aplikacją w komórce, żeby nagrywać przez słuchawki podczas spacerku nad Wisłą. Ale pomyślałem, że jest, robi się już późno, to zadzwonię do babci. Coś tam z nią pogadam o pierdołach. A nagram to na spokojnie w domu. I to było dobre wyjście, bo podcast ten nagrany na spacerze byłby krótszy, bo było zimno. I teraz moim argumentem kończącym spór, czy recenzent powinien zagrać w grę ileś tam naście razy zanim ją zarecenzuje, czy wystarczy raz, to będzie argument taki, że wydaje mi się najpierw A. Wydaje mi się, że ci, którzy mówią, że recenzent powinien wiele razy zagrać, to są ci, którzy mówią o grach, które zostały skrytykowane. Czyli komuś się nie podobała gra na przykład y, Horror Warham, i ktoś powiedział, że to jest gra słaba, niedobra i taka śmaka. No to ktoś powiedział drugi, że nie, nie, nie, powinieneś więcej zagrać na przykład w większym składzie. Żeby więcej ludzi było, to wtedy jest lepsza gra. Wydaje mi się, że ten argument... Że więcej razy musisz zagrać w grę, to jest właśnie przez fanów danej pozycji często wysuwany, że musisz się wgryźć, żeby ci się to spodobało. Znowu przeciwnicy tego argumentu wysuwają argument, jeżeli mi się nie podobało za pierwszym razem, nawet jak grałem ze złymi zasadami, to za drugim razem to najwyżej, no to troszkę bardziej będzie mi się podobało, ale nie aż tak, żebym całkowicie zmienił swoje pojęcie o tej grze. I teraz ja myślę, że w zależności od stażu gracza, to gracz, który długo gra, to wystarczy mu jedna rozgrywka, żeby jakby poczuć, czy on, czy to jest jakby w jego stylu gra, czy jest w ogóle potencjał, że on oceniać będzie tę grę kiedyś w przyszłości lepiej. No, ja gram już chyba, nie wiem, 14 lat w planszówki, 13, już nie pamiętam, i mnie naprawdę wystarczy jedna rozgrywka, czasami pół rozgrywki mnie wystarczy, że wiem, że już już nie chce mieć do czynienia z tą grą już nigdy w swoim życiu na przykład. Yy, chociaż no może to jest jakby znowu jakieś taka buta przeze mnie prze, przemawia, bo, bo być może normalny człowiek też jest w stanie ocenić yy, po jednej grze, czy mu będzie pasować ta gra, czy nie. Jednak jeżeli yy, będziemy mieli do, do czynienia z laikiem, to on taką ocenę może wystawić grze mało wymagającej, no bo Znowu też kolejna opcja. Laik, jeżeli zasiądzie do gry bardzo skomplikowanej, wymagającej, to to go może przytłoczyć. I wtedy ten argument zadziała. Czyli, że laiku, weź ty zagraj drugi, trzeci raz, żebyś w ogóle opanował te mechanizmy od początku do końca. No natomiast ja zasiądę do gry skomplikowanej, no to jednak w tych współczesnych planszówkach te mechaniki się pojawiają, mieszają, wymieniają, znaczy powtarzają się po różnych grach, w różnych kontekstach. Więc ja siadam, tutaj widzę, aha, tutaj jest zarządzanie ręką, tutaj jest area control, tutaj jest y, worker placement. To wszystko już jakoś znam. Dlatego uważam, że recenzent obeznany może ocenić grę po jednej rozgrywce. I teraz argument B. Uważam, że Mogę tak oceniać, ponieważ jak zaczynałem swoją przygodę z grami planszowymi, to jedna z pierwszych gier, jakie zagrałem, to chyba była trzecia gra, w, jakie zagrałem, w jaką zagrałem, to była gra bardzo skomplikowana, jak na owe czasy i, i teraz też nadal jest skomplikowana, czyli Agricola, która została moją ulubioną grą, i powiem wam, że jak ja już byłem właśnie w połowie partii Agricoli, to ja byłem oczarowany i ja mówiłem ale obłęd, nigdy nie grałem w coś takiego, takie przeżycia to mi się nigdy nie przytrafiły. I ja wiedziałem już wtedy, że to jest coś jakby wyjątkowego i tutaj się nie myliłem, więc konkluzja jest taka, że oczywiście wasz ulubiony podcast serii jest nieomylny <ścoughs> i zawsze ma rację. Tak więc wracając do Wingspana na naszych skrzydłach, tak, to dla kogo jest to gra? No raczej, właśnie to jest najtrudniejsze pytanie, na które próbowałem sobie e, odpowiedzieć zanim to nagrywałem. Na tym spacerze tak się zastanawiałem nad Wisłą, żadnego ptaka nie spotkałem, gołębie już je pochowały, bo przecież nagrywam to już 20 września jest piątek godzina 23.29 w pokoju jest u mnie zimno nawet kaloryfery nie grzeją nie wiem czy jeszcze ja powinienem włączyć czy ktoś wyłączył czy centrala nie puściła wody prościej będzie założyć polar no i powiem wam, że to jest właśnie gra dla takich hamleciarzy dla takich którzy jakby może nie wiedzą czy chcieliby zagrać w to, czy tamto. Troszkę ich ta gra może zaskoczyć. Troszkę ich może wyluzować. Troszkę jakieś takie ciekawostki. No troszeczkę po troszeczku, troszeczkę tego i tamtego. Czyli zarządzanie ręką. <gry> Hmm, zarządzanie ręką w stosunku do... <laughs> No, no nie mogę no, no. Mechanika, hand management w, w kontekście tej gry z ptakami no to, to Ciężko jest nagrywać tę audycje Bez banana na twarzy Choć banana lepiej wziąć do ręki i, I go zjeść A wiecie przecież, że podcaster skóra jest za pan brat Z ptactwem wszelakim Bo już było odcinek Polecam posłuchać jak to podcaster uratował jeżyka z komina. Była już audycja. Bez żadnych podtekstów. No chyba, że chcecie podteksty. A właściwie może chcecie kawa na ławę. Albo może chcecie ptaka na ławę. Albo szerszenia na ławę. To też była audycja, jak to podcaster na golasa zabił szerszenia. No, no tak. Tak to bywa. W polskim podcastingu Poproszę jakiś dżingiel, dżingiel, odpowiedni dżingiel, o, skórą. poproszę to, tą kurę, co się tak śmieje. Tutaj to jest trochę takie pasjansowe, to mogłoby być właśnie w kosmosie, budowanie jakichś budynków, a my wystawiamy te ptaszki na plansze. W ogóle nie miałem poczucia jakiejś takiej rywalizacji. Nie musiałem się spinać i patrzeć, co robi przeciwnik. Czy zaraz mi ukradnie tego ptaka, czy wleci mi do gniazda. To jest taka graja, myślę, wakacyjna. Zdecydowanie powiedziałbym. To jest gra gdzieś na wyjazd. Po prostu gdybym ja to miał w górach, tam na działce u babci, to już sobie wyobrażam, że... Na taras wychodzę, rozkładam to. No jest dużo tych kart, więc wiatru mógłby to zdmuchnąć. To to jest nie ten. Te jajeczka sobie wystawiam. Żetony robaka, szczura do jedzenia, karmnik. No to jest, to, to jest po prostu. Może to właśnie dlatego, że ja lubię takie klimaty wieczki, Agricola, rolnictwo no to to jest jakby blisko. Podoba mi się właśnie to w tej grze, że te ciekawostki próbowali jakoś włożyć do mechaniki gry, nie? No bo po co jest ta ciekawostka, że tam ptak jakiś tam dziobak. Teraz yy... biorę tutaj aparat. Przeczytam Wam, Sikorka dwurusz, dwubiegunowa, jaka jest sokół wędrowny. Patrzcie, wypatrzyłem tego ptaka. To jak. O, to sokół wędrowny bardzo dobry, dobra karta 8 punktów mi dał 104 cm rozpiętość. No i tak jak mówiłem, gdy aktywujesz podejrzysz ze stosu kartę. Ptaka poniżej 100 cm, no to wsuń ofiarę pod tą kartę. Znowu inny jakiś ptaszek, przyjemny, Dławigat amerykański. Gdy go wystawiasz, dobierz dwie karty bonusowe i zatrzymaj jedną z nich. Inny ptak, gdy aktywujesz błotowiec, błotowiec, który ma taką rybę w paszczy. 66 cm rozpiętość skrzydeł. Gdy go aktywujesz, rzuć wszystkimi kośćmi znajdującymi się poza karmnikiem. Jeśli choć jedna kość wskaże rybę, weź jedną rybę i przechowaj na tej karcie. I to będzie... ta ryba będzie na koniec gry jako punkt. Maskonur, gdy zagrywasz, dobierz dwie karty bonusowe i zatrzymaj. I teraz tak krytyka, moja, moja typowa krytyka. Ja nie lubię takich gier, gdzie na karcie jest dużo informacji właśnie. Czyli na przykład wystawiasz swoją jednostkę bojową, która to jednostka bojowa. W przypadku ataku na jednostkę piechotniczą, to musisz rzucić kostką dwoma rzutami w bok za siebie i sprawdzić, czy wychodzi tamto. Ja nie lubię mechaniki, jaka jest w grze Roll y, Through the Galaxy. Y, Kurde, zapomniałem. No, znana gra. Glory to Rome. Też była taka wersja, czyli taka rzymska, że w średniowieczu się grało i budowało swoje rzymskie państwo. Roll through the galaxy. Kuźwa, no... Ci, co się znają na planszówkach, to wiedzą, o, o co chodzi. Znana gra. I tutaj budujesz swoją cywilizację w kosmosie gdzieś. I teraz... To, to, jest, to jest mechanika, która zakłada, że kartę możesz wykorzystać na różne sposoby. Czyli tak, jak zagrasz ją bokiem, to ikonka na górze jest aktywna. Jak zagrasz ją do góry nogami, to ta karta jest surowcem. Jak zagrasz ją pod to, to ta karta jest budynkiem. Ja tego nie lubię, bo mój mózg nie jest dostosowany do tego, żeby jedną kartkę papieru jakby wywracać i w różnych wariantach rozpatrywać. I w grze Wingspan nie ma tego, bo karta ptaka jest po prostu kartą ptaka. I to jest ptak. I to mi symbolizuje po prostu jednego, jedna karta równa się jeden ptak. I mój mózg to ogarnie, że ten ptak ma jakąś właściwość, tak? No to jest dobry ptaszek. Jeden taki mnie wkurzył ptaszek, bo ja nie, nie chciałem pomóc przeciwnikom. Ja nie wystawiłem koniec końców tego ptaka. Ptak, którego jak wystawisz i go aktywujesz no to każdy z twoich przeciwników może sobie wziąć dodatkową kartę ptaka na rękę. Więc taki, taki handicap dla każdego, nie? Więc tak aby też musisz uważać, czy chcesz pomóc przeciwnikom, wystawiając takiego ptaka. Różne kombinacje. No właściwie powiem wam, że dobrą recenzją tej gry byłoby też to, że ja bym w nią zagrał jeszcze raz może drugi raz, bym, może łącznie, no, no, bo dużo jest takich gier i to jest największym minusem współczesnych planszówek, że ja zagram raz i mnie się już nie chce w to grać. Ja już, bym, już nic więcej jakby tam czuję, że nie, nie sprawi mi przyjemności, nie wyciągnę z tej gry, a tutaj właśnie, no na pewno jeszcze raz bym zagrał. czybym kupił? Ponoć gra jest droga, 150 złotych, no, kart jest dużo. No, no, kiedyś to za. Panie, kiedyś Agricola to 120 kosztowała. Teraz to idzie w górę, ale powiem, że 150 zł, no to patrząc na standardy, to jest. To jest e, ładnie to wydane. Papier kredowy, instrukcja taka gruboziarnista. Dużo grafik. Te grafiki są ładne, to się chce czytać. To. to te karty mogą posłużyć, nie wiem, za jakąś. Z... Można, no. Teoretycznie można by te karty wziąć sobie, no właściwie co, no, no bawić się w takie ciekawostki, zgadywanki z dzieciakami powiedzmy, nie? A zobacz, tu jest taki ptak, no to zgadnij na przykład gdzie on żyje. No, no można by to tak wykorzystać, zabawa z dzieciakami trochę żal, że jakby nie można tych kart wziąć samych na przykład gdzieś na wycieczkę, żeby zagrać samymi kartami, no jednak ta gra wymaga stołu do gry wymaga tych wszystkich elementów kości, żetonów tutaj już sobie tak deliberuję, gdybam po prostu podobała mi się i jeżeli miałbym wystawić ocenę 7 na 10 no do, to wystawiłbym ocenę 7 na 10, tak byś po jednej rozgrywce, która jest niepełna, myślę, że że szybko mi się może przejść ta gra i znudzić, ale no na razie jeszcze, jeszcze, jeszcze bym zagrał z rodziną powiedzmy, chociaż nie no może zbyt skomplikowana jest, żeby właśnie zagrać z rodziną, tak mi się wydaje, że to nie jest gra familijna, bo jest trochę tych, ja ograniczyłem wam przepisy tutaj w swoim ruchu jeszcze masz więcej możliwości, tak, masz kosteczki które określają ci ilość akcji do wykorzystania, osiem kosteczek na rundę gra się 4 rundy to możesz już sobie przeliczyć ile zrobisz ruchów ty możesz już sobie całą strategię zaplanować na przyszłość te kosteczki rozporządzasz możesz tak, zagrać kartę możesz iść po jedzenie możesz iść po jajka albo możesz iść po karty dodatkowych ptaków albo możesz zagrać ptaka i to są właściwie możliwości, tak już, kto już doszedł do tego miejsca, no to już wale tak czysto mechanicznie. Więc bierzesz kartę stąd, bierzesz żeton stąd, bierzesz jajka, czyli walutę albo zagrywasz kartę na, na stół. No ale to już zauważcie, że już ten moment recenzji brzmi już tak czysto technicznie i teraz już sprowadzam rzecz stricte do mechaniki i ruchów, a ja tego nie lubię, bo gry dla mnie to jest właśnie też cała ta otoczka, cały ten klimat, który się tworzy i najważniejsze dla mnie jest to, żeby... Zasady nie były na tyle skomplikowane, że ja myślę podczas pierwszej rozgrywki nad tymi zasadami, czy ja coś nie spieprzę, czy tutaj, to, żeby to nie przytłoczyło. Tutaj jest dobry balans pomiędzy ilością zasad, których trochę jest, dlatego nie poleciłbym początkowym graczom tego, ale pomiędzy przyjemnością płynącą z tego, co ja tu se narobiłem, co ja se tutaj ptaków nazbierałem na, na i te ptaki jak mi w kooperatywie o jak te ptaki się spotykają i one razem mi latają po plansze i zbierają więcej, bo te ptaki tam co se zrobiłem to pomagały soko, sokołowi łowić, no dlatego tam mi mówili, kurde ale aleś ty żarłok narobił tych, nałowiłeś tym sokołem ptaków, patrz, patrz, patrz normalnie, a ja mówię, kurde ale nie wkurza mnie, bo losowo to lo, te ptaki łowie nie, tam wyciągnąłem tam kilka ptaków, które miały powyżej 100 cm rozpiętość skrzydeł, no i nie złowił mi tego ptaka, no. <grym> No i tak se pogadałem o planszówkach yy, i to yy, jest właśnie yy, tego typu audycja, że se facet poszedł, pograł z kolegami, potrzymał ptaki w ręku, wrócił do domu i jeszcze pogadał samemu w domu. O, o. O ptakach i nie chcę mówić, co będzie po nagraniu tej audycji, bo muszę iść już chyba pod prysznic i się umyć. I pozdrawiam wszystkich miłośników oraz miłośniczki, ptaków, ornitologów, chcę pozdrowić z końca tej audycji i zaprosić przynajmniej do obejrzenia gry Wingspan na serwisie BoardGame Geek bądź na jakimś polskim kanale YouTube'owym, który pokazuje zawartość gry i może wtedy coś was zainteresuje, bo ja tutaj operuję tylko głosem i słowem i idę już do mycia. Do zobaczenia w przyszłości na Żarłok TV, bądź do usłyszenia w następnych odcinkach, aż mi się pomieszało typowe i standardowe pożegnanie. Cześć!